Jaskinia głupoty Najgłupszy polski podcast znowu nadaje e, Dobrze, cześć Jestem Krzysztof Sobieraj Krzysziek Sobieraj zwany w internecie Krzyszmenem i ostatnio mam problemy z tym, że nie wiem, czy się w internecie nazywać Krzyszman czy Krzysiek. Bo Krzyszman to mi się kojarzy z moją starą osobowością, kiedy byłem jeszcze małym dzieciakiem. Teraz jestem trochę większy. Wtedy byłem zawsze Krzyszmenem, Z mojego zamiłowania do. zamiłowania. zamiłowania do komiksów. No i, że Krzysztof to Krzyż, że Spider-Man, czy tam Superman, to Man było. No i, tak zostało. I właśnie nie wiem, czy się od tego odciąć i być po prostu Krzyśkiem, czy może pozostać znowu Krzyszmenem. nie, pozostać ciągle Krzyżmenem. Yy, dobra. Więc, o czym dzisiaj będzie? Aha, dobra, stop. Wróćmy jeszcze do tego. Dlaczego dzisiaj nagrywam? Dlaczego tak, wcześ... Dlaczego... Dlaczego tak wcześnie właśnie nagrywam? Bo odcinek już w tym tygodniu był. Dlaczego? Ponieważ yy, chcę powrócić do ciągłości piątkowych odcinków, bo ostatnio odcinki nie ukazywały się w piątek. Około piątkowe, czyli czwartek, yy, piątek, sobota. Wtedy mniej więcej się miały odcinki ukazywać, a się wtedy nie ukazywały. Więc chcę do tego wrócić akurat mam temat. Dodam tylko, że odcinek powstaje w krzyżmanowym studiu, czyli jego pokoju, z tym, że w tym czasie jego pokoju ubiera dziwny barw, dziwną barwę, bo biurko jest posprzątane. Bo niegdyś sobie przyrzekłem, że nagrywam tylko i wyłącznie, kiedy biurko jest posprzątane. I kiedy towarzyszy mi coś do jedzenia, w tym, w tym przypadku jest to dzisiaj sernik i coś do picia. W tym przypadku jest to woda. No, więc dzisiaj będę mówił o czymś, co w moim dzieciństwie było dosyć fajnym zajęciem, dosyć dużo czasu mi zajmowało, mianowicie gry komputerowe. W gry komputerowe dzisiaj prawie w ogóle nie gram, ale to może w dalszej części odcinka. A tyle mam wam tutaj na wstępie do powiedzenia. Zapraszam na odcinek. jedyny w Polsce. zła. Podcast gitarowy. Jedyny polski podcast o gitarach. Gitarowy co, co, co. Praca chyba stała się wymówką, by dyktafon wieźć na pacę na Bez pośpiechu, ręcz pomału, w przemku rodzi się dylemat. Czy nagrywać brak, brak sygnału, gdy wychodzi, nie na, temat. Nie, nie, wychodzi. Na temat. nie na temat Nie na temat, nie na temat, nie na temat wychodzi Po Irlandii zbierać dźwięki, taki obraz w życiu cel Możesz go usłyszeć dzięki brak, brak co nam się taki smutny podkład dzisiaj zrobił? A trudno się mówi, i co ja tak cicho gadam? A teraz tak głośno coś powiedziałem ale myślę, że tak już będzie dobrze. Tak, dobrze jest. Przepraszam za takie dostrajanie się na antenie, no ale to ma być podcast nieprofesjonalny, tak? Tak. Dobrze. A, może jeszcze się zgłośnij troszeczkę? Ach, no, już powinno być ok. No, już jest ok. Dobrze. Więc. Yy, dzisiaj będę mówił o grach. Przedstawię moje top 10 gier z dzieciństwa. Te, te, tym grom poświęciłem trochę czasu. Bardzo fajnie się w nie grało. Bardzo fajne wspomnienia. W związku z nimi są. wszystko dobrze. Pierwszą grą, którą będę dzisiaj omawiał, jest gra Hype, Time Quest. Gra jest, no. Gra polega na tym, że jako młody rycerz Hype za... E, nie, co tu? Zradzony Prze i przeniesiony w przyszłość przez złego Czarnoksiężnika, Barnaka, musimy odnaleźć drogę powrotną do domu, aby uratować króla i jego królestwo. Bo w tym całym królestwie hypa wybuchła e, wojna domowa. No i ten zły e, Czarnoksiężnik, czy tam Czarny rycerz, nie pamiętam, Barnak, chce, bo, no, chce, żebyśmy tam poszli, bo naszym, chce, przeprowadził nas, e, no czasu przeszłego, bo my jako Hype jesteśmy za silni. I wolnie się nazwało, czy coś takiego, nie pamiętam. Yy, więc to jest, gra dla taki, to jest gra typowa dla dzieci. Jest to, dlatego ona tutaj jest, bo mam do niej sentyment. Po prostu to jest jedna z pierwszych gier, w które ja grałem. Więc jakiś tam sentyment jest, prawda? Yy, no, tak. Yy. No, i generalnie ja bym tej grze dał. Ja tylko po, po pierwsze, ja tej gry nie przeszedłem, bo nie wiedziałem, co trzeba zadać. Nie, wiem, wiedziałem i mniej więcej na początku, gdy już poległem. Ale to tam trudno. Yy, tak. Yy, dobrze, to może powiem trochę o grafice tej gry. Yy, więc wiecie są takie yy, klotki, były kiedyś Playmobil. To właśnie na no, tak wyglądają tutaj postacie. Są so, to postacie z klotków. Grafika niby 3D, takie słabe 3D, wiecie, początki 3D. Yy, no początki 3D, ba grafika jak na te czasy, kiedy ja byłem bardzo fajna, imponowała mi. Bo wiecie, ja generalnie się wychowałem na takich starszych grach trochę, znaczy. Opiszę tutaj gry nie tylko takie starsze, ale te moje początki były na naprawdę starszych grach i teraz grafika nie ma dla mnie w ogóle w sensu. Znaczy no, nie, nie jest dla mnie ważna. Yy, no. Achanie, powiedziałem jeszcze, że ja teraz w ogóle nie gram w gry, co jest spowodowane moim komputerem, który się zawiesza i po prostu gry by mnie wkurzyły, wkurzały. Jedyne na co sobie pozwalam to jest Counter Strike, ale tę grę wszyscy znają. Chyba nie musimy jej omawiać. Dobrze. Yy, więc grafikę ma taką, no, no, w miarę. Dlaczego ona? Jak już mówiłem, dlatego, że mam do niej sentyment. Gra została wydana w 1999 roku, yy, w Polsce 2000, 2000 rok. Więc z grafiki nie mamy się czego takiego specjalnego spodziewać. Ale jest dobrze, ja bym, ja bym to grać dziecku dał, ale to ja. Yy, więc następną jaką mamy, jest, są Wormsy 3D. Te gry chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Yy, są to te same robaczki, które znamy z innych części gry, z tym, że są one 3D. Mamy tu, teraz no nie widzimy ich, no, nie wiem, z boku, że tak powiem. O nie tak z boku je widzimy, a widzimy je już w pierwszej osobie. Tutaj mamy misję. Ta gra jest na moim dziewiątym miejscu, dlatego, że... że no... to są Wormsy, te które znam, te które lubię, ale no... to już nie jest to samo co standardowe Wormsy, ponieważ Wormsy, które ja lubię i znam i kocham, są to Wormsy, Armageddon, nie, przepraszam, World Party, ale o nich będzie za chwilę. Worms 3D, no nie ma jakiejś takiej specjalnej fabuły, bo to Wormsy, chodzi o to, żeby naparzać się w przeciwnika. Yy, grafikę mają 3D, ładną grafikę, mi się grafika podoba, yy, no ładna jest, może dla niektórych jest to szpetne, no ale ja nie jestem wymagający, tak? Przypomnijmy sobie to dalej. Dlaczego ona? No bo tak jak mówiłem już, to są Wormsy te, które znam i lubię. Dalej. Następny punkt, czyli, top, czyli ósme miejsce w moim top 10. Jest to World, Worms World Party. Jest to gra taka jak Worms 1, Worms 2 czy inne z tym, że jest trochę lepszą grafiką. Widok mamy oczywiście z boku, czyli jedyne słuszne ormys. Dla mnie. Inne wormsy to są po prostu. To nie są ormsy, to są Wormsce 3D. I od tego chyba musimy zacząć. Tak. Yy, no. Więc to tą grę bardzo lubię. Kiedyś była dodana do CD Action czy do jakiejś innej gry. Nie wiem, ale odkupiłem ją od kolegi. Yy, za dość małą kwotę. No i było fajnie, yy, Co więc... To tu mamy grafikę bardzo ładną według mnie. Fabuły zbytniej nie mamy. Chociaż nie wiem, może jakaś tam jest. Ale nie wiem. ja wiem, nie znam się na fabule w Wormsach. No fabuła w Wormsach to dla mnie jest naparzanie się. Następna gra yy, to yy, saga Baldur's Gate. Chyba nikomu nie muszę tego przedstawiać, jest to, jest to... gra ponadczasowa, gra z gatunku CRPG. Mamy tu widok z góry, grafika niezbyt fajna, jest taka trochę słaba, ale gra świetna, bardzo wciąga, żadnej z tych gier nie przyszedłem, chociaż mam w planach, jak jestem u babci to zabieram ze sobą jakąś grę lub Counter Strike. I teraz tą grą będzie w najbliższym czasie. Baldur's Gate właśnie. Muszę to w końcu przejść, bo naprawdę warto przejść, bo zabawa z tą grą jest po prostu niesamowita. No trzeba to po prostu. Trzeba to to zagrać, żeby wiedzieć, o co chodzi. Może tak, fabuła w Baldur's Gate, Wroga w rota Baldura, czyli pierwszej wersji, jest taka, że. Jesteśmy... może przecież Ta wprowadza nas w historię ludzkiego dziecka, boha, boga Bala, tego przez prawego Gorion, Goriona. Po śmierci przybranego ojca wyrusza na poszukiwanie swojej prawdziwej tożsamości i przeznaczenia. Mniej więcej wygląda tak, że na początku gry yy, Gorion, ten nasz przybrany ojciec, mówi nam, że musimy wyjechać i taki czarny rycerz go zabija po drodze. No i Gorion nam powiedział, że mamy... Jeszcze w międzyczasie Gorym nam mówi, że musimy iść do jakiejś tam karczmy, już jej nie pamiętam. No i tam się historia rozwija. Yy, dalej mamy dodatek yy, Baldur's Gate Opowieści z Brzeża Mieczy. To dodatek do Wrót Baldura, oferujący nowe lokacje, zadania wraz z nowymi czarami, uzbrojeniem oraz yy, zwiększeniem limitu doświadczenia. Jest też gra Baldur's Gate 2 Cienie A. Badur Getzinger Am kontynuuje fantastyczne przygody w świecie zapomnianych krain. Tym razem losy rzucają bohatera na południową część Wybrzeża Mieczy, do nieznanej krainy Am, gdzie cała drużyna zostaje porwana przez potężnego maga Iren Irenikus Irenikusa. Kusta. Przeczytnemu udaje mu się uwolnić z lochów czarnego i zostaje sam w nieznanym mieście. Misja szukania i uratowania Imoen i Imoen to jest taka jego koleżanka, która się do nas przyczepia już na początku pierwszej części gry. Już właściwie w pierwszym mieście, w tej no, pierwszej części gry mamy z nią do czynienia. Gra jest fajna, bardzo fajnie się w nią gra. Chyba nawet lepiej niż w jedynkę, chociaż nie wiem, bo jedynki całej nie przyszedłem, tylko też nie. I kiedyś tam było... Takiego, że niby Baldur's Gate 3 ma powstać, ale tak naprawdę to Baldur's Gate 3 to był dodatek Baldur's do Baldur's Gate 2, czyli Tron Bala. Dodatek do Cieni Am, kończący to sagę przygód ludzkiego potomka Boga Wolnych. Rozszerza on podstawową wersję gry, o dwie postacie oraz nowe rodzaje uzbroje i mnóstwo dodatków do Baldur's Gate 2. Yy, ja mam ko edycję kolekcjonarską, kupiłem ją za 20 zł, co jest bardzo tanie, jak za ta takie mistrzostwo. Grę ogólnie bardzo polecam. Świetna gra. Yy, następny, czyli szósty, szósta gra na, mojej, yy, na moim top 10, yy, to Ultimate Spider-Man. Gra dość nowa. w Polsce yy, wydana dwa, w 2006 roku. O, akurat premiera światowa jest drugi, 22 września 2005 roku. A wiecie co jest 2000, wiecie, wiecie co jest 22 września? Moje urodziny. A fajnie się. fajnie się no zrobiło. I tę grę też dostałem od urodziny. Chyba jak miałem nie wiem ile lat. Chyba 10. Albo więcej. Jak miałem 10, to było tak Nie, to później było. No dobra, nie będę się roz, nie będę rozważał kiedy to było. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że gra jest naprawdę świetna. Świetnie się w nią gra. Może nie ma takiego klimatu jak Baldur's Gate... Yy, yy, Baldur's Gate, czy tam hit, yy, A nie, o, Heroes, jeszcze nie było. Yy, czy tam Wormsy, ale fajnie się w nią gra. Po prostu też raczej z sentymentu, bo trochę przy niej czasu spędziłem. Grafikę mamy świetną. Chyba, chyba Koneser grafiki normalny by powiedział, że gra jako, grafika jest średnia. Czyli dla mnie to jest grafika wspaniała. Ja się po prostu... Nie umiałem napatrzeć w tą grafikę, bo dla mnie to było coś nowego. No. Bardzo fajnie wszystko. Fajnie się w nią gra, Po prostu przeszedłem. Ha, jedna z nielicznych gier, które przeszedłem. Następna gra to sąsiedzi z piekła Rodem. Chyba nikomu jej nie muszę przedstawiać. Chodzi o to, że jesteśmy.. Nie, robimy serial i musimy topieć sąsiadowi, więc mu przeróżnięce łapki, kawały, tak żeby sąsiad nas nie złapał, bo wtedy dostaniemy w wpierdol. Grafika fajna, znaczy nie jakaś taka specjalna, ale jak na tamte czasy, bo to był rok 2003, to całkiem niezła. Całkiem fajnie się w nią gra, możemy ją dostać za 20 zł, więc tutaj akurat nie ma problemu. Yy, I w pierwszą część yy, Pierwsza część polega na tym, że jesteśmy w domu sąsiada i robimy różne pułapki. Na coraz wyższych poziomach pojawiają się coraz to nowe pokoje, nawet jeszcze ten pies alarmujący sąsiada. W części drugiej jesteśmy na wakacjach na statku i na statku musimy zrobić czy Nie na statku, przepraszam jesteśmy na wakacjach podążamy za sąsiadem i tam robimy mu też kawały, z tym, że na wakacjach mamy utrudnienie, bo tam jest też mamusia sąsiada, więc tutaj mamy dodatkowe utrudnienie, bo mamusia też nam może dać w piecę. więc tutaj mamy już tak yy, Ciekawostka jeszcze 19. Kto to jest 19? O, wczoraj było, czyli wczoraj. W Polsce ukazała się trzecia część Sąsiadów z piekła rodem. Yy, Jakie to było? Coś tam... Czady na gwieździe czy coś takiego? Nie wiem, chodzi tutaj o to, żeby dopiec aktorce Jednej. Która jest naszym sąsiadem. Następną grą, czwartą, na moim, yy, w moim top 10, jest gra kultowa. Chyba nie ma osoby, która by w nią nie grała. Heroes of Meat and Magic. Dokładnie chodzi mi o grę, o część trzecią, chociaż dwójka też była niezła. W jednej nie grałem, ale trójka i dwójka genialna. Chodzi w niej o to, to jest gra ogólnie strategiczna że no, zdobywamy zamki, zdoblamy różne artefakty. Chodzi, chodzi generalnie o to, żeby no, pokonać przeciwnika w niej. No, tego się raczej tak nie da opisać. W to trzeba zagrać. Chociaż nie wierzę, żeby była jakaś osoba, która w to nie grała. Gra ponadczasowa. Chętnie do niej wracam. Chociaż ostatnio nie miałem okazji. Jeśli nie graliście, to polecam. Naprawdę. Ukazała się w 99 roku. Świetna. Fabuła jest taka, że yy, król magicznej krainy Erafi umarł. No, i córka chyba chce go pomścić. Nie jestem pewien, nie jestem naprawdę pewien, bo dawno w to nie grało. Mogę się pomylić, ale z początkowego filmiku chyba tak wynika. I teraz może na top 3 zrobię sobie małą przerwę. I wy sobie też zrobicie małą przerwę. Teraz. Indywidualni.org No to jest, to jest słabe generalnie. Nie wiem, no strata czasu, kurde, siejesz przed tym kąpem, no nic dupy, nic tak tego słuchasz. No, nie wiem, jak tam chcecie sobie życie zmarnować, to słuchajcie. No. miejsce w moim TOP 10 zajmuje gra Gothic 2 z gotkiem 3 i z dodatkiem Noc Bardziej tu chodzi ze wszystkich w Gothica 2, bo w nią grałem, a w tamte pogrywałem, tylko u kolegi albo w Gothica 3 u siebie troszeczkę, ale to było bardzo mało. W Gothico 2 grafikę mamy bardzo ładną z Gotikiem Jedynką, ale w porównaniu z Spider-Man grafika jest do dupy, dla mnie aczkolwiek zadowalająca, bardzo ładna. Znaczy bardzo ładna, to może za dużo powiedziane, ale oddająca klimat gry. To jest. Chodzi tu o to, że kontynuujemy naszą politykę Gotika Dwójki, Jedynki. Co w niej robimy? Yy, musimy pokonać Smoki, yy, yy, które są w Korinis, po pokonaniu Śniącego z Gothika 1, który je przyzwał. Yy, myślę, że fabuła wciągająca, dość długo się w nią gra. Czy ja przynajmniej dość niu, długo w nią grałem, chociaż jej nie przeszedłem. Nie, nie przeszedłem. Gothic 3, tu mamy kontynuację 2, za dużo o niej wam nie powiem. Wpiszcie sobie, na pewno o niej słyszeliście. Tu grafikę już mamy fajną. Ktoś powie, że brzydka, to na niego się dziwnie popatrzę. aż to ja, bo wiecie jak jest. Ja to mam takie nie za dużo wymagania. Ale jest fajnie. Dlaczego wymieniłem gotika jedynkę, i Gotika dwójkę i Gotika trójkę? No bo jest jeszcze gotik jedynka, ale on nie zasługuje na... na trzecie miejsce. No bo jest grą taką, że na trzecim miejscu się go po prostu nie da osadzić. No kto widział, żeby Gothic 1 był na trzecim miejscu? Przecież to jest taka gra, która zasługuje na miejsce drugie. Cała seria Gothic jest na miejscu trzecim, ale wyróżnienie ma Gothic 1. Gothic 1 jest jedną z lepszych gier, w jaką grałem. Tutaj ma się po prostu klimat tej bariery, bo jesteśmy za barierą taką. Może najpierw opowiem fabułę. Jesteśmy wrzuceni do bariery, które ustawili kiedyś magowie. Jako... Bo to jest... Była kolonia więzienna, a król, żeby więźniowie nie uciekali, postanowił przez magów usta ustanowić taką barierę, z której nie da się wyjść. Żeby więźniowie po prostu nie uciekali. Bariera wywnęła się pod kontroli i już kto tam wejdzie, nie wyjdzie. Ogólnie nikt. No, no i tam wrzucają więźniów, no i na jakiejś tam zasadzie robią wymianę, że tam kobiety, tam jedzenie, piwo im rzucają na górę, a oni im wciągają tam do nich rudę magiczną, która jest bardzo cennym surowcem. No i nasz więzień bezimienny tam trafił. No i tam sobie żyje i... W przebiegu wydarzeń postanawia pokonać y, potwora, który, przez którego ta bariera została ustanowiona, to dzięki niemu się wszystko wyszło spod konsoli. Tym demonem jest Śniążcy, którego wyznają y, y, ludzie z Bractwa, z sekty na bagnach. Ogólnie bardzo się ta, gry, ta fabuła rozkręca. Bardzo ciekawe jest, bardzo ciekawe. Tą grę przeszedłem i naprawdę bardzo warto było poświęcić ją, jej te kilka, kilkanaście godzin. Świetna, świetna. Pozycja obowiązkowa dla każdego. Nie wiem, czy się interesujesz fantastyką, czy nie. Zawsze w nią zagrać. Jeśli nie grałeś, no to to żałuj. I teraz cóż może być na miejscu pierwszym? Yy, nie wiem, obstawiaj. No, masz tutaj czas, aż zagryzę ostatni kawałek sernika i popiję wodą. Czas minął gra, która y, jest moją ulubioną grą z czasów dzieciństwa, jest gra, y, której cena w dniu premiery wynosiła 59 zł. Teraz można ją bardzo łatwo ściągnąć albo zapłacić 19,90 zł. Została wydana 12 maja 1998 roku w Polsce. Na świecie jest też też. Jest to gra przygodowa. Wymagania to Pentium 90MKZ 19 MRAM Tyle. Tyle tak. Wymagania wiekowe to jest brak ograniczeń No i co to jest? Typ czynnościowa Kapitan Pazur. Captain Claw. Gra platformowa, <śmiech> Tutaj poświęciłem dużą część dzieciństwa. Świetna gra. Więc gra po prostu ponadczasowa. Wiem, że niezbyt znana, ale tak zajebista. Od kolegi się od nie o niej dowiedziałem. Zakochałem się w niej od początku. Szczerze mówiąc, nie przyszedłem ją, bo mi się nie chciało ostatniego bossa zabijać, bo to jest ciężki był dla mnie. Może jeszcze, a może sobie nawet ściągnę i tam. Ale gra po prostu świetna. Piękna. Piękna. Tyle przygód jest w niej, że Chodzi w niej o to, że jesteśmy kotem-piratem w świecie kotów i psów. Jesteśmy kotem-piratem, który chce trafić do więzienia i chce odnaleźć amulet dziewięciu istnień, o którym się dowiedział w więzieniu. <tryk> Gra jest łatwa, później na ostatnim poziomie się w średnią, ale naprawdę takiego czadu jak z nią przeżyłem nie przeżyjesz chyba nigdzie. Świetna gra, polecam wam. Naprawdę polecam. Wymieniłem wam około 15 gier. Uważam, że trzeba zagrać w Worms World Party, Saga Baldur's Gate. Ewentualnie sąsiedzi w Piekła rodzem, Heroes of and Magic, wszystkie gotiki, a można w kapitana Pazura, bo wiem, że nie wszyscy będą chcieli to zagrać. To są moje top 10 w komentarzu. Zostaw swoje. Może też lubisz gry i może Cię ten temat zainteresuje. To było moje. Nie wiem, czy się zgadzasz, czy nie. Czy jestem głupi, że takie gry wybieram, czy nie. <śmiech> nie wiem, to tyle w tym temacie. Jeszcze chciałbym powiedzieć, <śmiech> że jakby ktoś miał jakieś pomysły na podcast, jakieś tematy, to niech mi powie. Możecie tak, nie w komentarzu, nie w komentarzu, na gg, na mailu albo na Skype. <śmiech> kontakt jest podany. Trzeba wejść w kontakt na stronie, wszystko będzie dobrze. Uwaga! Pojawił się dzisiaj promoc podcastu gitarowego. Co to znaczy? Tak, podcast gitarowy Zmartwychwstał i jest właśnie na stronie. Na stronie jest odcinek podcastu gitarowego, gitarowy COCC, więc jeżeli chcesz posłuchać, no to proszę bardzo bo zawsze stałem produkować podcast gitarowy, nie wiem czy tak to można nazwać zawsze go robić, ale teraz podcast gitarowy powrócił a. No i tyle właściwie w tym temacie. Jeszcze powiem o tych wyborach samorządowych. U nas jest taki kandydat na wybory Krzysztof S. I Krzysztof S. Nie Krzysztof sobie daj, Nie Krzysztof sobie daj. Krzysztof S. Yy, ma plakaty w dosyć całych się mianowicach idę sobie przez plac, czy przez miasto. patrzę cały dupny yy, no, miejsce na dupne plakaty zaklejone małymi karteczkami krzyżowes krzyżowes krzyżowes może ludzie umiarą trochę w tym wyborach, ja wiem, że wszyscy chcą wygrać, no ale to się już zamienia w takie trochę idiotyczne bo to jest to są trochę dla mnie desperackie ruchy, takie ciągle głosuj na mnie, głosuj na mnie. Ja bym się bardziej zniechęcił do takiego kandydata, jeśli wszędzie by się tak degramował niż zachęcił. Ale to są moje prywatne przemyślenia. Piszcie komentarze. Komentarzy pod ostatnim odcinkiem było 17, o ile się nie mylę. I to jest rekordowa ilość. Aha, co jeszcze chciałem powiedzieć. Y Odcinek z całego podcastu, jak na dzień teraźniejszy, jak przy tym odcinku, było pobrań 786. Średnio wychodziło, że każdy odcinek pobiera 53 osoby. To jest 14 odcinek. No, bo ten 12,5, to. No, dobra. Już wiecie. Nie. No, to, dobra. Powiedzmy, że 14 odcinek to jest. Skwara, jak przy 14 odcinku miał tysiąc pobrań. Patrząc na to, jaki jest mój podcast, a jaki był podcast bez nazwy kiedyś, od, uważam, że 786 to jest sukces. Więc sukces odnieśliśmy, globalny. Oczywiście odejmijmy od tego boty, wychodzi nam 500. Odejmijmy od tego ludzi, którzy tego nie przesłuchali, zostaje nam 200. Odejmijmy od tego ludzi, którzy yy, przesłuchali tych wszystkich odcinków, yy, żeby przesłuchać je. I zostaje nam, że wszystkich odcinków przesuwało 100 osób. Nie, no żartuję. Dobrze. No to co? Koniec podcastu. Zapraszam do, za następnego około piątku. Do, no do następnego około piątku. Zobaczymy, jak się akcja rozwija. Dajcie jakieś tematy, jakbyście mieli. Cześć. Mówił już już